Let's uh go. -uh. Zginął no ale może jak możesz, może to do niego też Że zaginął on, zaginął to niedobrze jest, ale muszę kama go poprzez Se setki myśli multum teorii, kim jestem. I co robię od narodzin, cóż? jeszcze do tego nie doszedłem, po dziś tu jestem. Ale nie wiem o co chodzi, już też chcę tej istoty sensu i tego do tego wiedzy żądam. Made in you now, powiadał nam Jezus, i czego wymaga plan. A jest o to, to podanie się testom, jeżeli chcesz dojść do nieba, plan często. na zadawane pytania jedno nam mówią, że to tajemnica trwa A jeden jest sens, nurtuje mnie te bezcenne jedno serio serio, tego tutaj szukam. Gdzie leży miejsce, co wierzyć i co szczęście? Miesty też nie wierzy, ty też god sam. A jeden jest sens, nurtuje mnie te bezcenne Jedno sedno serio, tego tutaj szukam Gdzie leży miejsce, co wierzyć i co szczęście Miesty też nie wierzy, ty też god najcam Słuchaj mnie, mimo że tego nie wiem sam Jak, co, gdzie, kto z nim rozpędzał ten świat Jak to boja, mogę dotrzeć, powiedz, podpowiedz, odpowiedź mi Oni mówili, że to chodzi na górze, wyżej tam, wyżej tam Urzęduje, ona ma tron na chmurze Muszę umrzeć, to go ujrzę sam Nie wiem, czy na górze jest tam jeden Ale ludzie mówią, do tego wierzą w jeden, ten sam heaven ale kiedy dopadasz niebo i nie widzisz i nie masz tego Tam a może to we wyższym wymiarze jest Bo to, to widzę to kosmos, kosmos space A jeden jest sens, nurtuje mnie te bezcenne Jedno sedno serio tego tutaj szukam Gdzie leży miejsce w co wierzyć i co szczęście Miesz też nie wierzy, ty też godnajcam A jeden jest sens, nurtuje mnie te bezcenne Jedno sedno serio tego tutaj szukam Gdzie leży miejsce w co wierzyć i co szczęście Miesz też nie wierzy, ty też godnajcam su ka su ka